Pytanie o narodowość. Słuchaj i powtarzaj. Tak zapytasz o narodowość. Welche hast tu. Jakiej jesteś narodowości? Welche Nationalität haben Sie? Jakiej narodowości jest pani, pan, są państwo? A tak określasz narodowość. Er ist Spanier. On jest Hiszpanem. Sie ist Französin. Ona jest Francuzką. Ich bin Polin. Jestem Polką. Du bist Grieche. Ty jesteś Grekiem. Sie sind Russen. Oni są Rosjanami. Wir sind Deutsche. My jesteśmy Niemcami. Er jest Pole. On jest Polakiem.